How uh did -uh. Co ja się pytam, co ten koleś kurwa robi tam Na dachu stanął, ale na chuj stał gleba ukszał, oryginał brachu Chodź, ja pokażę ci jak praw falą Dzieci dziś staw palą, walą Cały ten system miał w domu nalot Zioł i siedzi w piździe po dziś dzień Ona, wiesz, osamotniona Ginie pod wagonami, a była kołona z między nami Ja to kurwa wypierdala w dalu Brali kola w kafta, nie taka prawda Bo wali mu w dekiel Patrz na siebie, by to nie tyczy nie, nieistotne ja wiem to nie dotknie mnie Myśli każdy, a chuja wiesz sam czego dokonasz ty Choć dam ci zastrzyk tej te jazdy Miasta co na zbyt rozpierdala mózg plus wypalastyk. Wiarę żarem jak plastik Zobacz obraz tych pierdół Co na ogół, na oku, na osiedlu wetle w powietrzu THC tlen, nie klnę Dalej idę metr za metrem i pięknie Tu kurwa, wydupię ziomek za Zadupia i nie lubiaj sobie No chodź pan, podejdź patrz pan To ten żul, znowu leży Na przejściu dla pieszych chuj Zauważę, że kiedyś by w to nie uwierzył Nieważne, asbest beton jak torpedon Wyjebać w kurwę to by trzeba w chude to sprzeda się miastu. Teraz tu, to tutaj powiesił się na pasku Niech spokoju spokoju zaznaj, nikomu nie dał znać jak my jego znał, nas świat Dał na dał nam norma, pili, To biały dzień, niedziela, kiedy robi dealerowi haraki, rikilik W centrum się orientuj, ile łez i te żeś tu w sobie Chcesz to marzy, to bierz człowiek, ja nie wyrobię, bym pobiegł Gdzieś z dala, gdzieś, gdzie nikt by za chuja, mnie nie odnalazł Balast, wszystek bym zaraz wyjebał w pizdu A tak stoję tutaj pierdolę jak pisku jak biskup Bye. Bye.